mamy we To jest odcinek numer 22. Tak jest. Prawie 23. Prawie 23. To jest 22,5 odcinek. <laughs> Przed wami Dawid Paha, Social Desk i New Agency. Kamil Dziadkiewicz, Social.pl i Agencja Social Five. I Michał Judasz, z No, ostatni właśnie odcinek nagraliśmy, ale się nagrał z jakimiś piskami, więc uznaliśmy, że nie będziemy nikogo męczyli. Tak. Z powodów technicznych odcinek, oryginalny odcinek 22 nigdy nie ujrzy światła. A jeżeli ujrzy, to tylko w formie pisanej. Mhm. Jeżeli, jeżeli. Tak, no więc ale nowy tydzień, nowe wyzwania. W zeszłym tygodniu głośno się na chwilę zrobiło ze względu na z kilku źródeł pochodzące ploty, że Facebook rozważa wprowadzenie mechanizmu hashtag hashtagów u siebie i teraz moje podstawowe pytanie jest jak co uważacie chyba, jakie mamy zyski, a jakie straty by były z wprowadzenia tego mechanizmu moim zdaniem to mógłby być chyba największy przełom jaki był na facebooku od wielu, wielu nie wiem, miesięcy, bo trudno powiedzieć od wielu, wielu lat dlatego, że to było skoncentrowanie rozmów obcych ludzi na wspólnych tematach i wydaje mi się, że tego mega brakuje na Facebooku, bo są tak fanpage'e jakieś... Generalnie teraz to wszystko się toczy wokół fanpage'u. Nie ma, nie, ma, nie ma rozmów obcych ludzi poza fanpage'ami czy grupami. Czyli zawsze jest coś na jakiś temat. Nie może być tak, że jedna osoba może dorzuć, na przykład skomentować jakieś wydarzenie w sposób świetny i taki, że wszyscy to po prostu pokochają, ale nie będą w żadnej głupiej grupie czy na żadnym, żadnym fanpage'u. Gdyby, gdyby te hashtagi się pojawiły... To, to by po prostu dało zupełnie nowej jakości w Facebookowi i tak jakby pozwoliło kontaktować się ludziom, którzy nie są dotychczas skonektowani w żaden sposób do, do konektowania się wokół wspólnych tematów i to tak naprawdę trochę by zastąpiło te community pages, e. Znaczy, mm -hmm. takie community pages dotyczą jakieś nie wiem, wydarzenia czy czegoś z historii czy cokolwiek, ale no, teraz teraz się dzieje tyle na świecie i cały czas się dzieje, że można po prostu dowolną rzecz skomentować Naprawdę, naprawdę w fajny sposób, więc ja chętnie bym zobaczył na Facebooku. To jest jedyna jasna przewaga Twittera nad Facebookiem, taka oczywista, że interest graph jest tam dokładnie tak samo skuteczny jak social graph mm -hmm. i skupianie się wokół wspólnych zainteresowań jest tam tak samo proste, jak skupianie się wokół osoby, która zna inne osoby. Jedynym problemem jest znowu odwołanie się mojego do Twittera, że hashtagi stają się, zamieniają się w swój oddzielny dialekt, którym się porozumiewamy. I to jest mój też główny zarzut wobec Twittera i tego bym się ewentualnie obawiał, tak? Że komunikaty przestają być zestawem słów i zdań, stają się zestawem hashtagów, co moim zdaniem. E nawet jeżeli bardzo dowcipne, to utrudnia nam komunikację. tutaj bym się tylko tego obawiał, że pewne przyzwyczajenia z Twittera mogłoby zacząć przesiągać. Natomiast, tak jak mówisz, moim zdaniem to jest najbardziej demokratyczne w ogóle narzędzie, jakie powstało w internecie, i, ono, i to jest hashtag, to jest tam, gdzie rodzą się rewolucje. Nie żadna konkretna sieć. To na hashtagach rodzą się rewolucje, rodzą się ruchy sprzeciwu, ale też ruchy pochwały. Więc to na pewno tak ideologicznie też patrząc, ale też praktycznie to moim zdaniem byłoby od czasów newsfeeda, a może o, no, open graph jeszcze mieliśmy po drodze, tak? Ale długo nie mieliśmy rewolucji w komunikacji samej na Facebooku i to byłaby na pewno jedna z nich. No właśnie i te community page'e one bardzo szybko tracą rację bytu, jeżeli są stworzone w jakimś, w jakimś tam celu, tak samo jest budowanie w mm -hmm. społeczności wobec eventu. Jest y cały ten wysiłek związany z tym, że budujemy event na Facebooku, kom był kompletnie zbędny. Moglibyśmy budować po prostu grupę mm -hmm. ludzi, którzy mówią, relacjonują, a później komentują to, co, gdzie były i co widziały. Pamiętajmy, że te community page'e, które niby tak powstają oddolnie, no to one powstają oddolnie, ale one są nadal takim dialogiem i wielu. Jak będzie hashtag to będzie to ogromna zmora dla firm, dla państwa nawet, jeżeli ludzie będą mogli się po prostu yy, razem zbierać w internecie po zobaczeniu czegoś w telewizji, przemówieniem premiera, albo jakiegoś ministra to może być zabójcze, tylko pytanie jak to Facebook rozwiąże, jak będziemy przeglądać te treści z hashtagów. Czy one będą się gdzieś agregować i gdzieś dostawać na no jakichś tego Nie, nie hashtagach, ale po prostu. Oczywiście. Znaczy będzie dostawać jak... newsfeed, na którym podawane są tylko hasztagi, No, jakby inaczej w ogóle tego sobie to nie To będzie poważę. musiało chyba wyglądać trochę jak fanpage, tak naprawdę. troszeczkę. Tak, tak. No, znaczy w sensie lista. lista, mm. lista hmm. statu... Może jak newsfeed, no, no. dlatego że byłoby z zestawem tak. wypowiedzi, więc może jak newsfeed bardziej niż fanpage. Trochę w kontekście tego wydaje mi się, że ta wyszukiwarka, którą zrobił Facebook, no tak trochę nie pasuje teraz do tego hashtaga. No. Nie, dlatego że ona jest uparta na. My friends who albo no. na nearby to są te dwa podstawowe zastosowania, które tam mają ten znaczenie. I nie możesz wyszukać Polonez, tak, Poldek, mm -hmm. i znaleźć wszystkich, którzy lubią Polonezy, tak? Mm -hmm. nie, nie, nie ma takiej możliwości. Hashtag dałby taką możliwość musiałby jeszcze po To by byłby problem dla firm monitoringowych, tak? Ale z jednej strony to byłoby wspaniałe narzędzie dla firm monitoringowych, które mogłyby wtedy zająć się tym, jak to wizualizować i jak podawać klientowi. Mm. Zobaczmy, co na Twitterze, bo mówię, że to byłaby zmora. A z drugiej strony, że może to by obudziło w firmach przekonanie, że jednak to jest kanał obsługi klienta i musi nim być. Zobacz, co Best Buy robi na Twitterze, tak? tak są mistrzami świata, tak? I wygodny dostęp do tego, o co ludzie pytają, je, mógłby ułatwić może tą rewolucję w obsłudze klienta, której tak czeka, na którą tak czeka. uwagę na to, że Facebook będzie miał sporo problemów z wprowadzaniem tego hasztaga. Pamiętajcie, na Twitterze wszyscy mamy publiczne profile. Na Facebooku mamy pewne różne poziomy prywatności. Czy osoba, która wejdzie nagle w dialog na hasztagu i ma jakieś tam te swoje prywatności, ust ustawienia Ustawione w taki bardzo prywatny sposób, to ona będzie mogła w ogóle w tym dialogu uczestniczyć. Ja tak? rozumiem, każdym razem, kiedy wygrywasz post, masz na dole ikonkę i decydujesz, mm. czy to, co mówisz, będzie w strumieniu publicznym, czy nie. I nie ma żadnego problemu. Jest... Szczerze mówiąc, trochę używania graf Serca. Serge search Grafa pokazuje mi, że. Coraz mniej z nas używa ustawień prywatności albo świadomie używa ustawień hmm. prywatności, bo o no, wszystkich wszystko widzę. Ale zobacz, jest jakiś dialog pod hasztagiem no i widziało się różne osoby. i Niektóre osoby tego nie do końca ale uczestniczą w dialogu, ale same za wiele od siebie nie pokazują swoich danych przez całej społeczności facebookowej. No i wtedy masz półrybane w ogóle odpowiedzi na przykład. Nie, nie, nie. To jest proste rozwiązanie. Tak jak masz. Jeżeli pierwotny post był niepubliczny, to nie widzisz jego komentarza, tak? więc źródło kom z całej konwersacji będzie po prostu w całości ten, ten branch, jakby tej komunikacji, będzie niewidoczny dla wszystkich. Zatem też skłóćcie, jakie to dla firm będzie niosło. Już nawet nie mówię o customer service, ale wiem, zrób tak konkurs. Wrzućcie fotkę, stagujcie ją, zróbcie, zróbcie hashtag taki kurcze i wtedy ludzie nie wrzucają ci na walla tych fotek i tak dalej, mm. tylko po prostu wrzucają je do swoich znajomych dodatkowo patrząc je jakimś hashtagiem. Jakimś Chcesz powiedzieć, no. że w tym momencie aplikacje przestaną mieć razy tu? Eee, e, no. Instagram w pewnym sensie mógłby stracić nieco swojego marketingowego czaru, bo on teraz jest dla nas tak istotny, bo mamy hashtag'a, który później można wygenerować z niego RSS. Mm -hmm. I to jest najważniejsza marketingowo funkcja mm -hmm. Instagram. Instagrama, mm -hmm. która by przestała może być tak ważna ale nawiązując do tego co powiedziałeś Michał, to jest jeszcze jedna rzecz, która jest bliska mojemu sercu, czyli w końcu hashtag w polskiej telewizji zaczął mieć sens. Dlatego, że ze względu na to, że Twitter. adop adopcja Twittera jest bardzo powolna u nas, to w końcu hashtag zaczął mieć sens. A to jak widzę w jaki przemyślny, błyskotliwy sposób hashtagi są używane w amerykańskiej telewizji, to jest bardzo inspirujące, naprawdę. Są agencje najwyraźniej tam, czy też producenci telewizyjni, którzy mają łeb na karku, dlatego że naprawdę można chwytać moment. Nawet w programach live oni generują, jeżeli wydarzyło się coś zabawnego, to oni natychmiast po prostu generują do tego hashtag wyświetlają go na ekranie. Można w ogóle wokół bardzo... Mm, czasowo skondensowanych wydarzeń budować community i to jest moim zdaniem bezcenne, więc tutaj też moja ukochana telewizja, której mi zawsze szkoda, bo tak się zwija i zwija e, miałaby może ten dodatkowy społecznościowy oddech I, i w końcu to social viewing mogłoby zacząć mieć sens w Polsce. Telewizja trwa? Tak, e, poruszanie czarnej mater ciemnej materii za pomocą fal radiowych, <grym> jak się rozumiałem. <grym> Dobra. Tak, to miejmy nadzieję, że że zrobiłem coś fajnego, a myślę, że jeżeli Facebook prowadzi te hasztagi, to zrobi to naprawdę dobrze i... tak. Zwłaszcza, że, działa. słuchajcie, za, Twitter był na fort tego, tej bitwy i to on wytłumaczył światu, jak, się, jak działają hashtagi. Teraz mniej więcej, jak powinny działać, jakie funkcje powinny sobie zawierać i jak powinna ta mechanika w ogóle wyglądać, jest mniej więcej ustalone, więc Facebook tylko potrzebuje z, wykonać bardzo solidną implementację tak, pomysłu, przy... który jest już... A, jest najlepsze jest to, że ludzie przyszły. Nie mają normalnie hashtagów na Facebooku, już teraz I są setki nie ma, grup, tak, na, I są setki grup i fanpage, które tytułem jest pie... nie używaj hashtagów na Facebooku, to nie Twitter. Dokładnie. Najlepszy przykład, jeżeli ludzie to już robią, to, to czemu Facebook ma tego. A jeszcze jest jedna rzecz, o czym ostatnio mówiłeś, jak rozmawialiśmy, że dzięki temu też można będzie połączyć hashtagi z różnych serwisów, tak? Czyli zrobić hashtag będzie uniwersalnym nośnikiem treści. Google nas połączyć. posiada hashtagi, i Twitter posiada hashtagi. Facebook, jeśli posiadałby hashtagi, to mielibyśmy w tą trójkę... Ten pomysł na startup, agregator hasztagów. Absolutnie, Internetem, absolutnie. Ale też musi być na lewą różkę Nie wiem czy wiecie, Pinterest usunął hashtag. Ostatnie. Już nie ma hasztagów na Pinterestie. Zabronione. Ja myślę, że Pinterest... Ja myślę, że... I teraz jeszcze mówiąc o tym nowym redesignie... Przepraszam, to powiem tylko sekundę, bo jeżeli nie wiecie... Pinterest przeszedł lifting, jeśli chodzi o interfejs. Ja myślę, że Pinterest ma dobry, ludzie tam mają dobry pomysł. Chcieliby nie być w jakiejkolwiek konkurencji z żadną inną siecią. Mają, mieli na tyle oryginalny moim zdaniem pomysł, mm -hmm. że chcą się odciąć od wszystkich tych trendów, które nie są związane z ich podstawowym pomysłem, czyli bardzo dużo atrakcyjnie przedstawionych grafik. Które mogą później sprzedawać. To jest mm -hmm. ich biznes model. I myślę, że odcinanie się od tych trendów jest w pewnym momencie pokazaniem, my jesteśmy unikalną propozycją, i dla marketera, ale też dla użytkownika, i w tym sensie sami oni kontrolują kategorie, tak? Mm -hmm. Dlatego, że teraz w designie najważniejszym przyciskiem są kategorie, i można wejść sobie w męskie ciuchy, tak? I się będą mi wyświetlać streamy tylko męskich ciuchów, więc. Yy... A ja myślę, że to jest też tego kwestia, że Pinterest jest takim szczególnym przypadkiem, który chciałby się w pewnym, momencie, w pewnym sensie odciąć od tego, co się w innych społecznościach dzieje. No i tutaj też jeszcze artykuł z Wired, który nas zainspirował trochę do tego tematu, mm -hmm. oni poruszają temat reklam, że Facebook też w ogóle myśli o tych, o tych hashtagach, tak naprawdę głównie z względem reklamowym i dla nich. że powiedzmy sobie już dzisiaj, my, Ci, którzy używają panelu reklamowego, używają hashtagów, dlatego że każdy, kto targetował reklamę po zainteresowaniach, używa hashtagów, Tylko tak. to jest funkcja podskórna, której nikt nie widzi, kto nie kupuje reklamy. Ale o ile łatwiej, skutecz... o ile skuteczniejsze byłoby takie um, targetowanie, jeżeli sami użytkownicy dostarczaliby te informacje. Także absolutnie dla, dla wszystkich, którzy będą adsy kupować, to może oznaczać wyższe CTR niższe koszty itd. Dalej. No i pytanie, czy będzie chmura z tagami? Hashtagami? Trending hashtags, trending sponsors. No, Sponsor Trending sponsored hashtags. No tak, no później oczywiście kupowanie hashtagów będzie, jeżeli to funkcjonalność się pojawi, to kupowanie hashtagów będzie rzeczywistością. Już wiemy teraz, że Facebook praktycznie przed niczym się nie cofnie, jeżeli chodzi o monetyzację. Nie mają żadnych skrupułów. Być może pewni swojego social i być może słusznie pewnie swojego social eee, Więc na pewno tak. Sponsorowane sercze królują. Ja, trudno jest wyszukać jak jakąkolwiek markę, żeby nie zobaczyć sponsorowanego serczu. Sprzedaje się. No dobra, zobaczymy. Mm -hmm. Mam nadzieję, że niedługo się pojawią i będziemy mogli zrobić hashtag'a łebskie. <śmiech> tak. tak. Zobaczymy. Komentujcie pod hashtagiem hashtag na Facebooku. Dokładnie. No dobra. Kolejny temat, mm -hmm. który chcielibyśmy poruszyć, to temat numer dwa, tak? Czyli e, jak wybrać nazwę dla startupu? Tak, czy w ogóle dla firmy? Dla firmy. Tak, dla firmy w epoce internetu, która działa w wirtualnym świecie. Tak. I teraz. E... Oczywiście. Ja to... może wyjdę z taką moją tezą, która mi się tak nasunęła. Wydaje mi się, że już troszeczkę minęliśmy, jesteśmy po tej erze, kiedy próbujemy wybrać nazwę taką, która jest dostępna z komem, bo to rodziło takie potworki jak Flickr, Zumr, Postereo. No, okay. dzisiaj Może no, nie są potworkami, ale jednak bardzo wiele startupów, które nas nigdy nie dotarły, one mają tak śmieszne nazwy, które nie jesteś w stanie zapisać przechodzimy do takich... Moim ulubionym przykładem tego zjawiska jest Delicious, strona, w której używałem religijn, z religijną wiernością, a która w oryginalnej wersji, bez koma, tylko przez .us, była dla mnie kompletnie niemożliwa. Ja sobie po prostu do każdej przeglądarki na początku ja spokojnie wpisywałem, żeby, to jest kropka. Żeby, się uwe, żeby się po prostu u mnie uzupełniało, bo była ta strona niemożliwa do wpisania z ręki do osoby nieanglojęzycznej chyba. Mhm. Y tak, ale za, no jeszcze to, wcześniej. To... No. Zaczęło się od tego, że tradycyjne offline'owe marki w momencie rewolucji internetowej kupiły wszystkie domeny, które coś znaczą. Tak. Plus wszystkie dwuliterowe. Nie ma, i nie ma słowa w słowniku angielskim, które były zarezerwowane z domenu com.net.org. Więc zaczęło się od tego, że wszystkie prawdziwe, normalne, zwyczajne słowa zostały kupione. I stąd... Przez domeniarzy również. Tak. Oczywiście tak, tylko że problem polega na tym, że niektórzy z nich do dzisiaj nie uwolnili tych domen. Tak? Więc, a płacą za nie normalne stawki. Więc dlaczego miałbym bardzo drogą domenę uwalniać skoro płacę za nią, też te kilkadziesiąt dolarów rocznie? No Bardzo wielu skuterów domen nadal nie trzyma. I w związku z tym pojawił się web -to i pewne przyzwolenie na to, że jak wywalimy wszystkie samogłoski z wyrazu, to się dogadamy. For the tak win. jest. <laughs> ale tutaj showroom nie jest dobrym przykładem na to, ponieważ adres jest shwrm.pl, ale jednak używacie nazwy showroom. No, znaczy kurczę, no z tak, nazwą my... my... Z Jaśkiem myśleliśmy bardzo długo nad nazwą i mieliśmy w ogóle projekt jeszcze wespał nie no zupełnie inaczej się nazywa. Mm -hmm. Bo po prostu zaczęliśmy działać pod inną, nagle wpadliśmy nagle na pomysł, że showroom. Na, nazwa tak, właśnie teraz też myślimy o nowym projekcie i mamy pisać się, co musi spojrzeć musi idealna nazwa, czyli warunki który chyba żadna, mm -hmm. żeby właśnie kojarzyła się z tematem, tak jakby oddawała trochę klimat mm -hmm. pomimo tego, że temat to jeszcze nie poddaje klimat, no i najlepiej, żeby była z angielska brzmiąca, no bo żeby można było ją wymówić po angielsku, żeby od razu łatwo było wyjść za granicę. No i żeby domeny, domena była pl z oczywiście. Komu. No i com też najlepiej już teraz. <grym> Więc tak jakby te warunki rzadko, która domena może spełnić. No i tam ten showroom się w sumie udał. No to skwrm to jest, to jest fajne, ale to na przykład my to widzimy w wynikach wejścia na stronę. My to widzimy. Mamy mniejsze wyniki Wejść takich bezpośrednich spisania adresu niż powinniśmy mieć, niż mają inne serwisy. No ludzie po prostu wpisują showroom albo w no, Google, tak? I po prostu wchodzą, wchodzą na stronę przez Google, a. i przez to mamy dużo większe organiczne search niż, niż mielibyśmy, niż mielibyśmy tak normalnie. No i to trochę utrudnia. No to nie jest takie, tak jakby to, mi się wydaje, że to utrudnia, w momencie, kiedy przychodzisz do mas i, i zaczynasz już być takim masowym serwisem, no, mnie, no i nawet to, że u nas często pojawiają się artykuły i ktoś pisze nasze, że na showroom.pl coś się zdarzyło, bo projektanci mówią nasze rzeczy do kupienia na showroom.pl, tak? Mimo, że my nie mamy tej domeny, no i, okay. no i trochę jednak to mm -hmm. pewnie traciłem przez to ruchu. Znaczy ludzie pewnie wchodzą tam, widzą, że to nie jest nasze i potem okay. ale potem dopiero szukają w Google. Ale niecierpliwość internetu jest Dokładnie. niewielka i wiadomo, że na się trafisz, raczej, ruch, raczej, raczej, raczej, raczej, się trafi, traci. Ale bardzo wiele się zmieniło, bo kiedyś naprawdę wpisywaliśmy tylko i wyłącznie u góry, nawet nie w search barze, tylko w URL barze, wpisywaliśmy adres, a teraz tak, ten URL bar jest od razu search barem, a serwisy, które istnieją i są firmami, one są pierwsze w pierwszym miejscu w wyniku, no nie, nawet po opisaniu tego showroom, to Wy jest jako numer jeden w wyszukiwarce, po drugie, nie tylko przecież, są sklepy internetowe, które są sądzone w stronie www. oprócz tego są aplikacje mobilne, które szukamy w zupełnie inny sposób, w storeach różnych. Eee, to też ma ogromny wpływ na to, że to naprawdę ważniejsze jest to, czy ten wyraz jest wyrazem, ta nazwa jest wyrazem, czy oddaje jakby... Tak, ale mieszasz dwie różne rzeczy. SEO wewnątrz storeów to jest kompletnie inny temat. I oczywiście, jeżeli twoim podstawowym źródłem trafiku jest trafik do apki, mhm. to oczywiście to jest dla ciebie ważniejsze i to, żeby nazwa aplikacji była znacząca, jest dla ciebie krytyczną w ogóle cechą, musi być znacząca chyba że masz nieprawdopodobny PR z jakiegoś innego źródła, tak? i to jest prawda, ale jednak w świecie wpisywania czegoś w search bar Znaczenie słowa i to, żeby ono ci tak z języka spływało, kiedy myślisz o tej marce, ma jednak nadal. Generalnie, no, jak tak się patrzy na, nie wiem, na, na nazwy tych nowych firm wszystkich, w techcrunchu, to na tych na przykład, to oni, oni, nie kombi... znaczy, w sensie, oni przede wszystkim myślą, żeby nazwa dobrze oddawała to, co robią. Mhm. Tak, żeby to był mailbox, żeby to mhm. był, nie wiem, teraz ten kalendarz, w którym tutaj pisałeś, Sunrise. To ma być fajne słowo, które mi się, które się podoba. A domena, się znajdzie, tak? Z pewnym rozszerzeniem, albo doda się app, a Get. jak się zrobi rundę B albo C, to i będzie super, to się kupi za 10 milionów dolarów po prostu domenę.com i wtedy już będzie zajebiście. Przecież, kurczę, Basecamp, Basecamp chyba rok temu dopiero kupił domenę Basecamp.com, wcześniej mieli Basecamp .haku mhm. i nie przeszkodziło być im to w jednym... Tak, właśnie, to jest pewien wyjątek. W momencie, kiedy masz Mocny produkt, który, e, który ma po prostu bardzo szeroki PR wewnątrz środowiska, do których, które jest potencjalnym Twoim klientem, to te, te proporcje, jak bardzo jest to ważne, odrobinę maleją. To prawda. Spójrzcie na GDGT. GDGT, po prostu najgorsze gadżetowe domena na świecie. Właśnie ich kupił, nie za nie wiadomo ile setek milionów, tak? Dlatego, że mieli produkt, którego giki chciały, więc im nie przeszkadzało, że wpiszą GGGGT zamiast gadżet. Tak? I oczywiście tak jest, ale z drugiej strony, przy wszystkich wysiłkach, które trzeba włożyć w to, żeby odpalił ci, odpaliła Ci nowa firma, ułatwić sobie odrobinę życie tym, że organiczne będą mocniejsze, to jakby wiesz, no nikt się nie obrazi. No to jest złoty gral jak wszystko ci się uda spełnić te wszystkie warunki, to jesteś mistrzem Do świata. Dbania. Ale w dzisiejszych czasach jest to mega ciężkie, jeszcze no jeszcze żeby, jeżeli myślisz o polskim rynku, żeby jeszcze nazwa w Polsce jakoś żeby było do wymówienia, mimo że angielska, żeby ludzie wiedzieli. Ale jeszcze Mailbox. <głos> Pierwsze reakcje na zakup Mailboxa przez Dropboxa były takie, że nazwa miała znaczenie i że kończyło się na Box. Więc można jeszcze zostać zakupionym ze względu na swoją nazwę, więc myślcie bardzo uważnie. Gdybym mnie coś doradzić w takich moich różnych osminkach ostatnich, to na pewno jeżeli nie macie domeny wolnej, a chcecie, żeby to był jakiś fajny wyraz, na przykład showroom, <głos> to bym wybrał showroom Haku, a nie APP showroom, ze względu na to, że jednak ma znaczenie, jakie są pierwsze litery. Tak. jak ktoś wpisuje połowy wyrazu, so ja zauważyłem teraz nawet na Google, że na nie pewno, nie... jeżeli chodzi o powracających klientów, to jest, to, to, zgadzam się z tobą całkowicie, to, żeby to się zaczynało od nazwy, od liter, który by się firmą. firma. Auto uzupełnianie. Tak. To jest po prostu tak. moc tak, tak. do tego stopnia, że nawet, jeżeli nie wyszukiwałeś czegoś, a Google wie, że to jest jakaś tam już uznana strona, to on Ci się auto uzupełni. bo wie, że no, już teraz wcale nie, bo, bo oni kierują wiesz, ruch do siebie do wyszukiwarki. Jak pisujesz Facebook, to nie, nie, nawet Facebook jak piszesz, to Cię nie no, na Facebook. Ale kompko, będzie mi wiedział, wiesz, Facebook. o co chodzi, nie? Mi bardzo dobrze, to auto uzupełnia nie, do... nie, jak nie masz nikogo tak, tak, i piszesz tak, Facebook, to tak. Google mimo, że wie, że chcesz wejść na Facebook.com, też tak. nie przeniesie na Facebooka. No? Jeżeli... Oni są bardzo sprytni, bo w Chromie na przykład, który, którego kontrolują całkowicie, tak? więc wiemy czego chcą. W chromie jeżeli wchodzę na stronę, na której jeszcze nigdy nie byłem to oni robią pewną grzeczność w postaci tego, że zielony link to jest ten do którego chcę wejść i oni wiedzą, że ta domena istnieje i że to jest ta ale pierwsza rzecz, która jest sugerowana jest wynikiem serczu. Mm. Absolutnie, więc absolut, tak, to też jest prawda. Pierwsza wizyta jest krytyczna i wtedy właśnie ta nazwa ma moim zdaniem ogromną rzecz. Właśnie z tymi te, te wszystkie, to też jest, zależy, co się robi, no bo jeżeli się robi e-commerce, to ja nie wiem, czy to dawanie tych wszystkich sklep, tak, taki do ludzi, jeżeli się robi apkę mm -hmm. albo coś, narzędzie, to wydaje mi się, że ma mniejsze, to ma mniejsze znaczenie, ale jak robisz coś do ludzi, B2C, mm -hmm. to doda dodanie tego haku, to już jest, to już może być skomplikowane, bo kto będzie wiedział w ogóle o co chodzi i tak dalej, więc Ach, to jest, to jest kurczę, i kurcze, dla mnie w robieniu projektów wymyślenie jego nazwy, jak już to się zrobi, to potem wszystko idzie jak spłatka, ale wymyślenie nazwy, ja po prostu w bólach, my myślimy, o, my, znaczy mamy plan na ten projekt, już wiemy, co chcemy robić, a ja od miesiąca to w bólu i nie mogę po prostu, no nie mogę nic wymyślić, mam jakieś pomysły, a potem myślę, że one są do dupy i... No, to jest dla mnie straszne, straszne. Aczkolwiek, a z drugiej strony można by pomyśleć, zrobić nazwę, która tam jest w miarę akceptowalna, i jechać z pomysłem i się nie, nie przejmować. Bo jeżeli ma wypalić, to wypali. No ale jednak, branding, do tego zrobić dobre logo, żeby to wszystko grało, to jest no, bardzo I powiedzmy sobie szczerze, wśród wielu kłamstw, jakie znalazły się w filmie Social Network, jedno było prawdą. The Facebook było potwornym problemem dla inwestorów i Facebook.com to było to, czego oni chcieli. Więc nawet w przypadku odnoszącej tak sukcesy, takie sukcesy serwisu, ta nazwa miała ogromne znaczenie. Dokładnie. Więc ja też tak uważam, że ta nazwa to jest rzecz niezwykle jest ważna. Spora, myślę, że spora szansa, że Facebook nazywał się inaczej, to by po prostu nie odniósł sukcesu. Mhm. Tak, dlatego że na tym rynku, na tym rynku akademickim było ak natychmiastowe skojarzenie, bo wszyscy wiedzą, co to jest Facebook. Tak? Na koniec twojego, twojego, Twojej nauki dostajesz Twojego Facebooka, na którym są wszyscy, którzy w tym roku skończyli szkołę. Wszyscy wiedzieli, co to jest. Także absolutnie masz rację. Więc tutaj jest tak pół na pół. Oczywiście, jak masz kijowy produkt, tutaj lepsza droga ci nie pomoże, ale jeżeli na przykład jesteś. Bo z e-commerce jest jeszcze jedna rzecz. Twoja wiarygodność jest w momencie dokonywania pierwszej transakcji dla klienta jest wszystkim. Dla niego to, że on wie, że może zaufać marce i że może jej wysłać te pieniądze, jest bardzo istotnym elementem podejmowania tej decyzji. Wciąż, mimo że zaufanie do e commerce rozwiązania nie rośnie, to jednak ten moment jest zawsze krytyczny. I jeżeli widzę rozszerzenie HQ, które nie wiem co znaczy, i nie wiem czy to nie Irańczycy, którym mnie zaraz bombardują w ogóle, mają tę domenę, to to może mieć e, taki chłodzący, chilling efekt, że tak powiem, może mieć na klienta. I wiarygodność w e-commerce jest rzeczą wciąż jednak bardzo ważną. Dla tych, którzy nie robią e-commerce, ale szukają fajnej domeny, polecam kilka narzędzi. Jednym takim narzędziem jest na przykład searchcom i Tam wpisujecie sobie wasze słowa kluczowe i on pokazuje różne propozycje do domen, które są wolne. Dodaje właśnie blog, dodaje site, dodaje club, dodaje jakiś kolor na przykład. Coś na co nasza wyobraźnia jednak jest mocno ograniczona, jak zobaczymy propozycję, to jest łatwiej nam wybrać fajnie. Tak ja jak jako narzędzie do tego, niestety takie, które wymaga jakiejś tam gotówki, to jest hoover.com, hoover.com, 2 o. To jest sprzedaż domen, ale taka, że kiedy wpisujesz to, co chciałbyś dostać, to on pokazuje Ci dostępne u niego aukcje na rzeczy, które można kupić. I mhm. bardzo prosty interfejs, bardzo czyściutki. To są ludzie, którzy kiedyś robili pamiętacie serwis. -y, no, jest... no nie, górę. Jezu, widzicie. <głos> Może nie mają swojej domeny. <głos> Poczekajcie, teraz wam powiem. Polecam również domainer. Kubę przez jedno o. Domain. O no, przepraszam, przez jedno D o -M a -I pozwala wam wyszukać. Waszą nazwę z innym zakończeniem, na przykład es, awsk... Nom... Przepraszam, Hoover przez jedno, o tak. Ty, no nie, ja sobie zapiszę te twoje tutaj typy, bo ja dzisiaj <śmiech> wieczorem będę to sprawdzał. Jak, jak, jak? E, Lin domain search. E, domain... E, dla słuchających wpiszemy wszystko, w... wpiszemy wszystko w post z podcastem na webz.pl, więc jakby będziecie mogli sobie Na Na ry na przykład myśmy znaleźli domenę socialdesk, czyli socialdesk.hsk i taką domenę też mamy, nie dla klientów, ale właśnie już dla, dla tak. korzystających z panelu. To tak. zjeżdżam. Więc to jest bardzo fajna rzecz, I ten Lindomancer tak. i tak samo jak tykałem, no, Hoover to jest jedno z, jedno, z, jedno z miejsc, gdzie można znaleźć aukcje, ale chyba wydaje mi się, że najpopularniejszymi aukcjami w internecie są na godaddy.com, auksions.godaddy.com. Godaddy, .godaddy nie dostanie ode mnie żadnych pieniędzy nigdy w życiu, względu na seksistowskie reklamy, dziękuję bardzo. Ale mają dużo aukcji i wydaje mi się, że też szukanie domen na aukcjach może być... Tak, aukciem. ale to, to znaczy, no generalnie, jeżeli chcemy domenę, która jest zarezerwowana, pod którą nic nie ma, to po prostu trzeba sprawdzić, kto jest registrarem, sprawdzić, czy nie ma jej na aukcji i napisać tak. do gościa, bo zdarza się, że fajne domeny można... Te domeny, które już ktoś ma raczej poniżej tysiąca dolarów, czy tam wysokich kilkuset, jest ciężko kupić, bo po prostu ludziom się nie chce tak. nawet rozmawiać. Ale no my też na przykład pisaliśmy to właścicieli showroom.com, mm -hmm. e, ale, ale ceny tam mają tyle zer, że, no, że ciężko. No, no, tak. Pomyślecie, ale warto się kontaktować, bo czasami można, można kupić fajną domenę od kogoś? Ja kiedyś miałem z tym bardzo złe doświadczenia. Po prostu ludzie mi nie odpisywali kompletnie. Natomiast teraz też podczas poszukiwania nazwy napisałem do, kilka, do kilku właścicieli domen. I na cztery moje maile trzy zostały usłyszane, i dostałem odpowiedzi na nie. Całkiem przyzwoite dostałem propozycji, tam do tysiąca za, dolarów za domeny, więc warto. Warto hu.is szukać tam swojej domeny i, i kontaktować się z tymi ludźmi mailowo. Polecam też odzywać się do takich ludzi z adresu gmailowego, który nie wskazuje na to, czy jesteście agencją, dużą firmą. Tak, tak. Pisać szczerze, może nawet dwa zdania, napisać po co, dlaczego tego potrzebujecie. A, nie ma co pisać, że to do projektu studenckiego, bo wszyscy no, chyba tak piszą <laughs> No nie wiem, czy komuś pomogli, pomogliśmy w znalezieniu nazwy, ale powodzenia, jeżeli ktoś o tym myśli, bo tak, no, to, nie to nie jest to jest łatwy kawałek jak krewa. Zwłaszcza, że naprawdę myślisz w tym momencie, jeżeli jakimś cudem mi się uda i odpali, to przez całe swoje życie będę właśnie z tą nazwą obok mnie stojącą, musiał sobie radzić. Jakby tak, odpowiedzialność wysoka, konsekwencje mogą też być duże więc jest to rzecz ważna. więc powodzenia przechodzimy do narzędzi tak co nam kan, zaproponujesz ja jak zwykle fanboy google'owy zaproponuję wam narzędzie, które w zeszłym tygodniu pojawiło się wśród serwisów dostępnych przez Google na Google Drive dokładnie jest zintegrowany nazywa się to Google Keep i jest mówiąc krótko uproszczoną wersją Evernote'a i dlaczego mnie to interesuje? Mhm. <laughs> Ponieważ Evernote jest bardzo, bardzo rozbudowanym narzędziem. Który, które, które w, którym się, w którym się gubię. No. Jak bardzo intensywnie nie używasz, to dasz sobie radę z wersją bezpłatną, ale tak, jest, jest wersja premium. Google Keep jest twoim zestawem notatek, linków, narzędzi, zdjęć, dźwięków, które chciałbyś zachować, a później móc je, um, jakoś tam szybko się do nich dostać. I tak jak mówię, wszyscy, którzy używają Evernota i którym apka desktopowa otwierała się przez pół godziny na Macu e, na przykład, wiedzą, że e, być może jednak ten pomysł na aplikację w przeglądarce nie zawsze jest zły. I w tym mm -hmm. przypadku, ja używam go od momentu, kiedy się pojawił kip. Yy, przyniósłem tam cały swój Simple Note i przyniósłem cały Evernote. Jak to jest import? Nie, niestety nie. Po prostu musiałem zrobić copy paste na każdym. Tym. Nie ma importu, nie ma importu. Mm -hmm. e, do tego jeszcze plusem dla Androidowca jest to, nie wiem jak będzie na iOS-ie, Natomiast aplikacja Keep na Androidzie otwiera się cztery razy szybciej niż Evernote dzięki czemu ja po prostu jadąc autobusem, wiecie. E, mogę na, napisać sobie dwa kapity czegoś, co muszę napisać albo e, prze, przejrzeć rzeczy, które miałem, których się muszę dowiedzieć. Czy, czy ta integracja jest to tyle fajna, że na przykład przeglądasz sobie na przeglądarce jakiś artykuł na www nie. I, i jednym przyciskiem kipa sobie robisz? Jeszcze nie. No, gdyby to było, to to jest potęga dla mnie, bo ja na Evernote'a ja wyszam Evernote, ja Evernote, wszystkie artykuły, które mi się podobały i przydadzą się kiedyś Tak. I już nie bawię się w Delicious. I oczywiście to jest ta rzecz, której mnie brakuje, czyli właśnie save to, tego z kryptozakładki. Natomiast jak znam ich, to yy, yy, po prostu pojawi się w ich Chrome App Store apka dla Kipa i ona będzie yy, zachowywać do, do nich te, te treści. No wiesz, ale mogą niestety <coughs> tego nie zrobić. Zobacz sobie, że nie, otwar, nie otwarli nigdy Google Tasków na przykład. Nie da się tego w żaden sposób integrować z niczym innym. Google Tasków, które nie, nie. zostały zlikwidowane, żeby zrobić miejsce dla Kipa. Za to chodziło, tak? To jest... Zdaje się, że oni, słuchaj, oni mieli kilkanaście produktów, które robiły to samo, czyli zapisywały treść gdzieś. Mm. Tak? Od Google Bookmarks, przez notatki, przez taski. Wszystko to Google Notebook, pamiętajcie, no był produkt taki, który tak? to, mm. to robił. Więc wydaje mi się, że oni chcą zmerdżować te wszystkie rzeczy w jedną rzecz. Działa szybko, ma łatwy interfejs i bardzo szybko działa na telefonie i to, są, to jest moja... wypróbujcie, jeżeli chcecie. Mnie się podoba. No dobra, jeżeli ja mam jakieś polecić narzędzie, to będzie nim Sunrise. Ja w zasadzie miałem zawsze problemy z kalendarzem na iOSie. Mhm. Korzystałem z tego natywnego, który się synchronizował z Google kalendarem. On jest dosyć niefajny. Korzystałem też z głowowej wersji Google kalendara bezpośrednio, ale to jak każda... Wy aplikacja była nie zawsze się sprawdza. No a Sunrise został przez sekrancze nazwany takim odpowiednikiem e, Makeboxa dla kalendarzy. Dla kalendarzy. E, naprawdę bardzo fajnie się integruje. Cześć, trzeba czekać do niego? Nie, właśnie to jest fajne. Nie trzeba czekać do niego. Ja, ja Makeboxa zainstalowałem już jakiś czas temu i na to się nie doczekałem. Przede mną jeszcze jest kilkadziesiąt tysięcy osób. E, ale no wiem, że to będzie prawdopodobnie dobra aplikacja. A Sunriseem od razu przetestowałem, jest fajna. Można do niego podpiąć e, dowolne konto facebookowe, wiele kont z Google Accounts. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja zbieram inne wydarzenia mhm. na Google na Gmailu, inne na Gmailu firmowym jednym, na Gmailu firmowym drugim. E, I to jest, dlaczego, pierwsze, że dlaczego zauważyłem, że to mi się ta aplikacja przyda w przyszłości, bo zmargowałem sobie te konta i patrzę sobie na kalendarz z pierwszego dnia, jak tylko sobie to zainstalowałem. Mówię, o Boże, wow. Gdyby nie ta aplikacja, nie byłbym na spotkaniu dzisiaj, bo na pewno bym nie zajął tego kalendarza na tej mojej nowej tam domenie google'owej. Także naprawdę super sprawa, bardzo fajny sposób pokazuje dodatkowo jeszcze urodziny z Facebooka znajomych, więc to też załatwia sprawę, daj, zna daj, daj, daj znać złożyczenia kuplowi. możesz nawet bezpośrednio z tej aplikacji opublikować życzenia. Co prawda nie reklamujesz na ten sposób aplikację, bo jest cały link podczepiony, ściągnij ale... sobie tą apkę, ale.. Bo za tym jest bardzo, bardzo ładny interfejs, no i muszę pochwalić. No, dobro, Nie, no, to jest sam, darmowa. Sam, sam. fakt, um, sprawnego, Będzie mi doskonały usługi multikalendarzy. To jest rzecz, której mi bardzo. Ja sobie ja ściągnęłem jakieś kalendarze i też jestem bardzo zadowolony. Mi ładnie łączy różne google'owe kalendarze i kolegia. Ja, tak, tak. No może się bawić moja. No ale no, sobie ściągnę też. Będzie mi bardzo ja nie ściągnę, bo używam Androida i właśnie lepiej. Kamil bardzo będzie mi tego brakować, jak się przysiądę za miesiąc na Androida, więc Hell yeah. <śmiech> no wiemy, no, to to moje narzędzie, moje narzędzie, o którym mówiłem, ale się nie nagrało ostatnio. To jest program windowsowski, to jest program który się nazywa Tenclips i polega na tym, że rozszerza pojemność naszego schowka, który mamy w każdym komputerze do 10 pozycji. Przy sprawnej konfiguracji skrótów klawiszowych możecie się nauczyć bardzo szybko korzystać z po prostu kopiowania rzeczy do 10, 10 oddzielnych schowków, później wklejania ich w 10, w 10 różnych miejsc. Mi przyspiesza to pracę tak w wielu sytuacjach, że po prostu nie, nie wyobrażam sobie, jak na przykład czegoś kompa, to jestem tak zdenerwowany, że nie mogę, nie mogę mm. sobie rozszerzyć schowka, że, mm. że aż ściągam tej osobie ten klipsa po prostu to Tak jak rozmawialiśmy, to jest w oficjalnie to, to jest po prostu, ale... Tak, i to, jest właśnie, to jest absurd, że od dwóch wersji Office'a jest to dostępna funkcja w ich produkcie flagowym, a w drugim ich flagowym produ produkcie wciąż rozszerzenie tak. schowka jest niemożliwe. Tak, tak i no, przykładowe zastosowanie, robimy głupi przelew, mamy PDF z fakturą, normalnie robimy Ctrl-C, Alt-Tab, Ctrl-V, Alt-Tab, Ctrl Ctrl-C i tak dalej. Tutaj jedziemy sobie po całym przelewie, kopiujemy wszystko, potem przypijamy odpowiednie pozycji i bach, przelew jest... 3 sekundy zrobione, także polecam. To nie no jest coś takiego dla, na, bo makro ja wiem też nie ma rozszerzonego. Na, mm. na Macach jest mnóstwo, ale też robi się to przez e, aplikację party mm. apps, bo sam system Maca zachęca do tego, żeby po prostu coś wziąć i przeciągać do dalszych. Mm -hmm. tych, jest takie, tzw. jest tak zwane Springboard Directories, że jak najdziesz na kalendarz, znaczy na katalog, to on się po jakimś czasie otwiera, i wtedy można, tak, tak, tak. jakby trzymając plik przechodzić dalej. Natomiast w ogóle nie. Tak, tak. Także też, też się instaluje dodatkowe programy. Tak, no więc to były nasze propozycje. Nasze, um, y, nasza relacja z tego, co nas aktualnie obchodzi, <gryw> i nasze narzędzia. Um, mam nadzieję, że dobrze się nagrało i że do Was niedługo trafi ten odcinek. Do zobaczenia. No do do zobaczenia. zobaczenia. No to był tak. 22 odcinek Głowskich Chłopaków. E, dziękujemy Wam, Dawid PH New Agency i Social Desk. Kamil blog social.pl i agencja Social Five. I Michał Józef Show. Wow. Dzięki. Do następnego.